To są informacje Polskiego Radia 24. Na początek bolesne dla budżetu wspomnienie pandemii. Rząd ostrzega przed pogłębieniem deficytu po wyroku w sprawie Pfizera. Święta tuż, tuż Polacy ruszają w trasę. Przypomnimy zasady bezpieczeństwa, sprawdzimy też aktualne ceny paliw. Będzie także tenis i nadzieje związane z nowym trenerem Igi Świątek. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Budżet Polski szczuplejszy o 5,5 miliarda złotych. To po wyroku brukselskiego sądu, który nakazał Polsce zapłatę firmie Pfizer za nieodebranie szczepionek. Choć wyrok nie jest prawomocny i rząd zapowiada odwołanie, to już teraz analizowane są możliwe straty. O szczegółach Dagmara Kędzior.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 które obecnie są bezpłatne dla polskich obywateli. Rząd zapowiedział, że złoży apelację od wyroku brukselskiego sądu. Jednak nawet po odwołaniu będzie musiał zabezpieczyć środki na ewentualną spłatę zobowiązań. W tle tej sprawy jest dużo politycznych emocji i lawina oskarżeń w kierunku PiSu. Resort Zdrowia przypomina, że gdyby poprzedni rząd złożył dobrze obliczone i mniejsze zamówienie, problemu dziś by nie było. Prawo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy, zrzucają ją na szefową Komisji Europejskiej, która jak twierdzą, wzięła na siebie negocjacje z Pfizerem. Dopytamy o to gości poranka. Po informacjach o siódmej będzie z nami Tomasz Trela z Lewicy, a po ósmej Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Czechy idą polskim śladem. Nasi sąsiedzi wprowadzają maksymalne ceny paliw. Będą obowiązywać od środy 8 kwietnia i obejmą zarówno olej napędowy, jak i benzynę. Z Pragi Wojciech Stobba.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 nie odczuć spadku cen. Na razie to w Polsce są najniższe ceny w Europie. Dziś za litr 95 piątki zapłacimy nie więcej niż sześć złotych dziewiętnaście groszy, za dziewięćdziesiątkę 6,80, a za diesla 7,64. To taniej niż wczoraj. Ceny ustala z dnia na dzień minister energii. Uważnie obserwujemy ceny na stacjach, bo wielu z nas wyrusza w świąteczną podróż. Co zrobić, by była bezpieczna? Podstawowe zasady przypominał w rozmowie z nami instruktor jazdy Tomasz Kulik.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 W trasę warto zabrać zapas wody i przekąski. Warto też zaplanować przerwy, by kierowca mógł odpocząć. Czujność będzie kluczowa, bo na trasach spodziewamy się dziś wzmożonego ruchu.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 Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na północy zachodzie i w centrum momentami pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Wysoko w górach wciąż pada śnieg. Kto wybiera się tam na święta musi być bardzo ostrożny. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Podkarpaciu. W większości regionów okolice 12 stopni. Klimat Sprawdzamy jakość powietrza o poranku. Większość stacji pokazuje, że jest dobra lub bardzo dobra. Zła jest w Goczałkowicach Zdroju, na Śląsku i Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam lepiej ograniczyć spacery i wietrzenie mieszkań. I jeszcze ostrzeżenie przed rosnącym zagrożeniem pożarowym. W lasach, na Mazowszu i części Podlasia jest ono duże. Klimat.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 I do tej całej listy, co trzeba zrobić, gdy się wyjeżdża na święta. Trzeba dodać jeszcze jeden punkt. Kto prowadzi, ten decyduje, jaka muzyka na pokładzie. Albo jakie radio. Jeżeli ktoś ustawił Polskie Radio 24, to pasażerów uprasza się o niezmienianie tej stacji. A z nami szerokiej drogi państwu życzymy od samego rana. 6 minut po godzinie 6, to jest poranek Polskiego Radia 24, w Wielki Piątek. Czyli w piątek też. 3 kwietnia, 93 dzień roku. Ta trójka dzisiaj się będzie pojawiać. 13 godzin i 6 minut ten dzień będzie trwał. 6, 7 minut po godzinie szóstej, czyli właśnie w tym momencie wschodzi słońce w Warszawie, a zajdzie 13 minut po godzinie 19. Jak mówiłem, dziś Wielki Piątek, czyli drugi dzień Triduum paskalnego poprzedzającego Wielkanoc, a w kalendarzu świąt nietypowych też piękne święto. Dzisiaj dzień tęczy. Grzegorz Rączak, zapraszam na poranek w Polskim Radiu 24, a zaczynamy oczywiście od kartki z kalendarza.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 a czasem smutny jako pieśń stepowa, czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa. Obok Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego określany jako jeden z wieszczów narodowych. 140 lat temu urodził się Stefan Okrzeja, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej PPS. Jego zamach na cyrkuł policyjny na warszawskiej Pradze stał się symbolem walk rewolucyjnych i niepodległościowych. On nie wydał Męczony swoich ukochanych braci, więc się długo nad nim ścili. I ci przeklęci czarscy kaci. Ludową balladę o Krzei przypomniał Stanisław Grzesiuk. Dziś 130. rocznica urodzin malarza, pisarza i żołnierza Józefa Czapskiego. Moja idea fix była to porażka, bo marzyłem o tym, żeby wyrazić ból, ból przeciwko fałszywej estetyce, złemu malarstwu. Po II wojnie światowej pozostał w Paryżu, gdzie współtworzył środowisko paryskiej kultury. 115 lat temu urodziła się Stanisława Walasiewiczówna, jedna z najsłynniejszych polskich sportsmenek okresu międzywojennego. Wychowała się już w Stanach Zjednoczonych, startowała do zawodów jako amerykanka na zawodach wewnętrznych. I kiedy przyszedł rok 1932, Walasiewiczówna kończyła wiek, w którym musiała zdecydować obywatelem jakiego kraju zostanie. Była zawodniczką niesłychanie skromną, szalenie uczynną. Mówiła jedna z pierwszych polskich dziennikarek sportowych Kazimiera Muszałówna. W roku 1940 NKWD rozpoczęło wywózkę polskich oficerów do Katynia. Po środku placu z rękami w kieszeniach długiego klasza stał ów pułkownik NKWD, który mnie wydzielił z transportu. Wysoki i gruby brunet w średnim wieku z czerwoną twarzą. On nadzorował całą operację. Było dla mnie jasne, że miejsce do którego wożono moich kolegów znajdowało się gdzieś niedaleko. Dlaczego w ten piękny wiosenny dzień nie kazano im maszynować? Dlaczego bagnety na karabinach eskorty wśród blasków owego wiosennego dnia nie przyszło mi do głowy, że to może być egzekucja. Mówił profesor Stanisław Swianiewicz, jedyny ocalały świadek tego wydarzenia. Egzekucje trwały sześć tygodni, a NKWD wymordowało niemal 22 tysiące wziętych do niewoli Polaków. W roku 1946 urodziła się była premier Hanna Suchocka. Państwo musi kierować się zasadą dobra wspólnego. Jeżeli państwo jest dobrem wspólnym, to znaczy, że należy do całego narodu, nie zaś do jednej grupy czy formacji politycznej. Rzeczpospolita zatem powinna być przedmiotem troski wszystkich obywateli. Stąd wynika postulat polityki odpowiedzialności za państwo. Obywatele mogą po moim rządzie oczekiwać sprawiedliwości, a zarazem zadośćuczynienia za niesprawiedliwość. Z drugiej strony wszyscy musimy czuć respekt przed państwem i prawem. Polska może być... I będzie państwem silnym. Pierwsza kobieta na stanowisku szefa polskiego rządu została uhonorowana między innymi orderem Orła Białego. 3 kwietnia 1948 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził program pomocy gospodarczej dla Europy zniszczonej przez II wojnę światową, zwany Planem Marszala. Pod naciskiem Związku Radzieckiego kraje bloku wschodniego, w tym Polska, odmówiły udziału w tym programie. Początkowa oferta udziału w paryskiej konferencji wyglądała atrakcyjnie, natomiast jeżeli przyszła decyzja polityczna, to już sprawa w ogóle upadła. I historycy gospodarczy właściwie tylko mogą dzisiaj odtwarzać, jakiego rodzaju straty względne Polska Mówił historyk, profesor Wojciech Roszkowski. W roku 1950 urodził się muzyk i kompozytor Romuald Lipko. Wiele napisanych przez niego utworów stało się ponadczasowymi przebojami. Kompozytor jest patronem muszli koncertowej w Lubelskim Ogrodzie Saskim. 45 lat temu ukazał się pierwszy numer tygodnika Solidarność gazety Związku Zawodowego NZZ Solidarność. Razem ze mną tworzył ten tygodnik Kazimierz Dziewanowski, Bogdan Cywiński. Oni byli zastępcami redaktora naczelnego, później drugim był Waldemar Kuczyński, który też należał do twórców tego pisma. Mówił pierwszy redaktor naczelny tygodnika, późniejszy premier, Tadeusz Mazowiecki. Kalendarium historyczne. Przygotował jak co dzień Szczepan Wawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. No i zanim zajrzymy do tych gazet związanych ze świętami, bo już są, już je mamy, to jeszcze rzeczywistość. A nie. Zaczniemy sobie od miłych, pozytywnych rzeczy. A co? Niech święta też będą w przeglądzie prasy. Misja Artemis 2 lot w stronę Księżyca. Po raz pierwszy od 1972 roku NASA wysyła astronautów w stronę Księżyca. Start wielkiej rakiety odbył się bez problemów. Można o tym przeczytać na wyborcza.pl oraz w papierowej wersji dzisiejszej Gazety Wyborczej. No i mamy też tutaj... E, informacje i jak e, dalej ta misja Artemis będzie przebiegać. Mamy też oczywiście dzisiejsze ceny paliw. 6,19, benzyna 95, olej napędowy 7,64. Takie liczby dnia można powiedzieć, prawda? E, kłopoty Zonda Krypto, sponsora pko O tym też wyborcza na pierwszej stronie. Inwestorzy ostrzegają. Strona zondaalert.pl ujawniła problemy z realizacją zleceń wypłat pieniędzy z giełdy Zonda Krypto, ale została zablokowana. Zarejestrowana w Estonii giełda kryptowalutowa Zonda Krypto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 Raczej ciąg dalszy mogą Państwo przeczytać i zapoznać się z tym tematem. W środku uderzenie w najsłabszych bezdomnych, niebezpieczni Ukraińcy powinni być w tej samej stu... nieubezpieczeni Ukraińcy powinni być w tej samej sytuacji jak Polacy, którzy nie płacą składek, tłumaczy MSWiA. Co ma zrobić matka trojka niepełnosprawnych dzieci albo chora na raka starsza kobieta, pytają organizacje pomagające uchodźcom. Czy znajdą Państwo odpowiedzi na te pytanie? Proszę próbować w tym artykule sporo ciekawych treści. Rzeczpospolita na pierwszej stronie: Cyber wyzwania dla firm. Bo, bo drodzy państwo, cyberprzestępcy nie mają świąt. Tak jak złodzieje na przykład. Choć część przepisów ustawy wdrażającej unijną dyrektywę NIS2 o cyberbezpieczeństwie trafiła do Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego, polski biznes nie może czekać, a przed nim są kosztowne zmiany. I to takie wyliczone w, co do złotówki można powiedzieć. 40 tysięcy tylu firm dotyczy, dotyczą rygorystyczne wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wchodzi w życie zmiana w ustawie, e, ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, wprowadzająca unijną dyrektywę NIS-2 o bezpieczeństwie sieci syste i systemów IT. I choć prezydent podpisał ją, wysłał część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, firmy muszą się już zacząć przystosowywać. Katalog podmiotów objętych tą nowelizacją obejmuje 18 sektorów i może dotyczyć, uwaga, 40 tysięcy firm. Co w tych firmach będzie trzeba zrobić i ile za to Policzą, ile za to będzie trzeba zapłacić to dzisiejsza rzecz pospolita. A propos cy cyber, to też w jutrzejszym dodatku yy, do Rzeczpospolitej będzie yy, Wielkanoc w czasach AI. Jak yy, na przykład maszyna, jak AI przetłumaczy Biblię. Czy przetłumaczyła Biblię? Ha, to może być ciekawe, tak? A propos dzień tęczy, nieco bardziej tęczowa Polska. Pniemy się w rankingach krajów przyjaznych osobom LGBT. To, na ile jesteśmy państwem życzliwym dla mniejszości seksualnych, jest jednak sprawą sporną. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej również mogą państwo przeczytać. Tyle teraz. Za godzinę będzie więcej. Patrzymy w stronę Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje sędziów może już rozpoczynać pracę. Czworo wciąż czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w kompetencjach Sejmu, a nie prezydenta. Przypominają politycy koalicji rządzącej. Podkreślają też, że Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie jak strażnik praworządności. Rząd przygotował plan B, czeka jednak na decyzję prezydenta w sprawie sędziów, którzy ślubowania do tej pory nie złożyli. O szczegółach opowie Sylwia Białek. Minister Zbigniew Bogucki mówił co prawda, że decyzje w sprawie zaproszenia pozostałych sędziów jeszcze nie zapadły, ale kilka minut później dopytywany przez dziennikarzy powiedział, że Karol Nawrocki zapraszając Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka przeanalizował biografię osób wskazanych przez Sejm. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba wątpi, by prezydent przyjął ślubowanie od pozostałych sędziów. Nie ma w tym konsekwencji, nie ma w tym logiki. Jest czysta polityka, gra polityczna. Jak powiedziałem,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 decyzję o powołaniu dwóch y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 Słuchaj, przestań się wygłupiać i plan B i plan C. Jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty, bo od momentu, kiedy pan prezydent Nawrocki został wybrany, tak koalicja 15 października musi działać. Minister Sprawiedliwości powiedział, że prezydent nie może sobie wybierać według własnego się kogo chce widzieć w Trybunale, a kogo nie. Zaapelował do prezydenta, żeby jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę, tak aby Trybunał mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym wypadku będzie to oczywiste złamanie konstytucji, powiedział Waldemar Żurek. Zaznaczył, że jeśli nie będzie tego zaproszenia do kancelarii prezydenta, to sędziowie złożą ślubowanie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje. Sylwia Białek Polskie Radio 21 minut prawie po godzinie 6. Teraz łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, który jest w Izraelu. Dzień dobry Tomku, witaj. Dzień dobry, witam cię, witam Państwa. To muszę Państwu zdradzić, zanim porozmawiamy z Tomkiem, że wczoraj rozmawiałem z Tomkiem na wideo przez jeden z komunikatorów i w trakcie naszej rozmowy Tomek mówi uciekam, uciekam i nagle zerwało połączenie, a ja tylko widziałem jak Tomek zbiega szybko do, nie wiem, schronu, gdzieś na dół biegłeś, bo rakiety, tak, rakiety, schronu... tak? Tak, to był alarm przeciwlotniczy, rzeczywiście alarm bombowy. Tak to wygląda niestety, w, to jest rzeczywistość izraelska, rzeczywistość jerozolimska. E, Miałeś się przedsmak tego niestety, z czym mierzą się każdego dnia mieszkańcy Izraela, mieszkańcy Jerozolimy, ale też no, i mieszkańcy wielu miejsc na Bliskim Wschodzie, bo konflikt, ja, o czym mówimy państwu od pięciu tygodni niestety rozlał się nic nie zapowiada, żeby on się szybko skończył. Chociaż oczywiście Donald Trump, który przypomnę, chce Iran powrócić do epoki kamien u zapowiada, że to są kolejne 2-3 tygodnie, ale też mówił też na początku wojny, że to też 2 i 3 tygodnie, więc do tego już z dużą dozą trzeba podejść z, no, w, no jednak z takimi psz, psz, psz, psz, w okularach dosyć y, dosyć patrzących na to wszystko z nie oka, powiedziałbym. Korekcyjnych. Bardzo mocno korekcyjnych. Co jeszcze tylko przypomnę, że nawet w epoce upienia, kamienia upanego to tymi kamieniami rzucać można. E, więc to tak a propos, e, a no właśnie. Ale wkurzyło to. Muszę ci powiedzieć, że i państwu, że to bardzo wkurzyło, mówiąc kolokwialnie Irańczyków, bo po tych zapowiedziach rzeczywiście nasiliły się ataki na Izrael. Ostatni dzień, ostatnia no to są wzmożone ataki w centralnej części Izraela, w północnej części Izraela. A niestety ostatnie godziny pokazują, że to, co Donald Trump nazywa powrotem do epoki kamienia upanego, no w jego jakimś amerykańskim myśleniu, postrzeganiu tego, jak on zamierza cofać inne cywilizacje, no to się zaczyna dziać dzisiaj od rana. Dużo ataków też w Iranie właśnie na infrastrukturę krytyczną. Wysadzane są w powietrze mosty, wysadzane są elektrownie. No, Donald Trump akurat w tym przypadku jednak przeszedł do działania. No dobrze, to jeszcze z, dopytam o te rakiety w Izraelu. Czy one są z, przylatujące z Iranu, czy może z Libanu? Bo z Iranu to taka rakieta trochę, trochę leci, trochę czasu. Żeby rozluźnić atmosferę, bo jest Wielki Piątek jednak i jest dosyć trudno no, nie wiem, czy się powiedział, od, od, od, odpowiedziałbym tak, jak, tak jak w Pawlakach było, a pytaj się go pan, tak? Tej tej rakiety, skąd ona leci, no leci. Albo to jest Hezbollah albo to jest m, irańska rakieta. Zazwyczaj większość rakiet, które trafiają tutaj w środkową części Izraela, gdzie jestem, to są rakiety, które są wystrzeliwane z terytorium Iranu, w północnej części kraju to są rakiety wystrzeliwane przez Hezbollah ale tutaj nie ma, nie ma absolutnie reguły, nie ma w, prawa, które które stwierdziłoby, że akurat tego dnia strzela jedna strona, czy strzela druga. Wiemy, że ten konflikt jest już na tyle powiązany i z Hezbollahem, i z Iranem, że te rakiety czasem dochodziło też do koordynacji tych, tych, tych ataków rakietowych, więc trudno powiedzieć, Grzegorzu, skąd te rakiety lecą, ale są. I w tym wszystkim mamy Wielkanoc, która e, wielkim świętem jest oczywiście w ziemi świętej, jakby nie patrzeć, która w tym roku trochę chyba ociera się o farsę. Oj, nawet trudno mi to nawet skomentować, dlatego że no, ja mam w głowie takie jedno zdanie wczoraj po dostukiwaniu się do Bazyliki Grobu Pańskiego i odbijaniu się od, no dosyć takiej brutalnej w sposób odbijaniu się od żołnierzy izraelskich, no mogę powiedzieć jedno, że wejścia do Bazyliki czy też pustego Grobu Pańskiego pilnują izraelscy żołnierze uzbrojeni po zęby i oczywiście tutaj trudno nie mieć skojarzeń z czasami chrystusowymi, jak pustego grobu pilnowali rzymscy rzymscy żołnierze z kopiami, tak? I w, oczywiście Izrael twierdzi, że to, są to względy bezpieczeństwa i oczywiście rozumiemy to, bo też mówimy przecież o tym, że jest to zagrożenie, że są te ataki rakietowe, ale z drugiej strony no, pamiętamy, co wydarzyło się w, w sobotę, w niedzielę palmową, kiedy nie wpuszczono nawet biskupa patriarchatu łacińskiego do Bazyliki. Tutaj nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja się poprawi. Oczywiście są komunikaty, że kilkorgu księżą, u że uda się wejść do bazyliki po to, żeby po prostu tradycji stało się zadość, ale co to za tradycja bez wiernych, tak? Co to za odprawianie mszy, kiedy nikt z nas nie może w, w tym uczestniczyć. Ci ludzie, którzy są w Izraelu, nawet wierni chrześcijanie, którzy mieszkają na stałe w Jerozolimie, też takiej okazji, takiej możliwości mieć nie będą. To są smutne święta. No i właśnie a, absolutnie, tak jak świetnie to podsumowałeś, a, a, ocierające się o no, kwestie absurdalne, dlatego że no, to są święta, w których nie można, nie mogą uczestniczyć wierni. Podobno nawet w pandemii tak nie było, no ale to mamy Tomka na miejscu, który będzie to obserwował i relacjonował. Trzymaj się tam, uważaj na te rakiety i uważaj przede wszystkim na siebie. Dziękuję bardzo. Będę pytał skąd lecą. Dziękuję. Dobrze. Dobrze dnia. Tomasz Sojewicz o poranku w Wielki Piątek, 26 minut po szóstej. A ta godzina nieprzypadkowo, bo pewnie też się może Państwo dzisiaj spieszą do pracy, a może nie, a może spieszą się, żeby wyjechać przed wszystkimi i nie stać w korkach. Maciej Jastrzemski, którego zwykle pyta łapie, ale są stacje, na których ta cena jest o 3 grosze maksymalnie niższa niż górna granica wskazana przez rząd. To ja popędzam, popędzam, bo już serwis tutaj się szykuje. Maciej Jastrzymski relacjonował, jak to wyjeżdżamy na święta. Ja dopiero w sobotę do Mamunii, więc mam nadzieję, że nie będzie korków. Dziękuję Ci, Maćku. Dziękuję, pozdrawiam.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 To odpowiedź rządu na coraz większe zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. W życie wchodzi nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nakłada ona nowe obowiązki na przedsiębiorców. Chodzi m.in. o zapewnienie ciągłości dostaw produktów i usług, a także ocenianie ryzyka wystąpienia ataków hakerskich. Nowe prawo wpłynie na kilka sektorów polskiej gospodarki, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Te nowe sektory to gospodarka odpadami, to produkcja, ale też opieka nad całym sektorem produkcji chemicznej. To produkcja żywności, jakże ważna i do tej pory nie zaopiekowana w takim stopniu, jak wymaga tego obecna rzeczywistość. Przedsiębiorstwa objęte ustawą powinny złożyć elektronicznie wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o wpis do wykazu do 3 października. Na dostosowanie się do nowych przepisów firmy mają rok, jeśli tego nie zrobią, zapłacą wysokie kary. Dziś Wielki Piątek w Kościele Katolickim to wspomnienie Dnia Sądu, Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, gdy nie jest sprawowana msza święta. Istotę Wielkiego Piątku wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak.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 W Wielki Piątek w kościołach odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej. Ulicami wielu miast i wsi przechodzą drogi krzyżowe. Jest to dzień ścisłego postu. Nie Polska, a Hiszpania uchodzi za mistrza celebracji Wielkiego Tygodnia. Semana Santa to połączenie wiary, emocji i tradycji, którego warto doświadczyć na żywo. O czym z Madrytu opowie Agnieszka Kozłowska-Łysko.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 w której podobno będzie uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób. Hiszpańskie procesje przypominają teatralne widowiska. Jedna figura może ważyć 600 kilogramów, a niesie ją na zmianę kilkaset osób. Ile ta jedna figura waży 600 kg no To mniej więcej jak połowa Polski po, po świętach i po tej całej sałatce. <śmiech> Ale to przed nami, to przed nami. Patrzę na temperaturę, drodzy Państwo, i trochę ze zdziwieniem, bo w Jelenie Górze minus 4,6 o 6 było, a najcieplej jest w Subicach przy granicy z Niemcami 7,40. Niemcy mają dzisiaj wolne, tak a propos. I taki pasek zimna ok po Jelenią Górę przez całą centralną Polskę się przez w tej chwili o poranku na mapach ujawnia. W dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy, zachodzie i w centrum. Na podchalu także okresami słabe opady deszczu, a wysoko w górach ciągle śnieg. Temperatura od 6-11 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 12-15 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr wszędzie słaby i umiarkowany na zachodzie i północy, porywisty zachodni i północno-zachodni. No to teraz o sporcie. Sports opowie Rafał Mała. Dzień dobry. Witam serdecznie, ale jeszcze chciałem nawiązać do tej informacji z, z serwisu przed chwilą i do tego, o, o, do tej figury kilkusetkilogramowej. Uh -huh. Ja przypominam sobie taką procesję, to nie była droga krzyżowa, Biegną. co prawda, ale rzeczywiście, no bo przecież to głównie w tych krajach Ameryki Południowej, czy Środkowej, prawda, jest to bardzo celebrowane I, i 20 lat temu byłem właśnie w Meksyku, w Tihuanie. To, co tam zobaczyłem, to było coś rzeczywiście niesamowitego. Ci ludzie w jakimś ym, takim, no rzeczywiście no, refleksji, ale, ale też no, figurę nieśli też ogromną. To, nie, to była figura Matki Boskiej, mhm. prawda? To nie była przy okazji Drogi Krzyżowej, ale rzeczywiście takie, tego typu wydarzenia w takich krajach są bardzo celebrowane i, i warto to czasami zobaczyć. No. Jak y, oczywiście namawiamy, żeby pojechać i zobaczyć, jak się nie da, no to chociaż gdzieś w telewizji zerknąć, bo warto, jakiś dokument może na ten temat się upoluje w czasie świąt, to, to polecamy bardzo, bo, bo to no ciekawa, ciekawa, odmienna zupełnie stylistyka od naszej, ale powstań. To świat, no, czemu nie? Jest. Ja poznaję... Co panie w sporcie? No, w sporcie wiadomo, ten temat <grywki> wczorajszy. <jajeczko> takie <grywki> tak, ale Iga Świątek już wie, z kim będzie też celebrować te święta najbliższe. Oczywiście to żart, bo na to spędzi w domu, natomiast no, jest na Majorce w tej chwili i e, trenuje z e, takim człowiekiem, który kiedyś doprowadził do sukcesów Rafaela Nadara. I tu ciekawe, bo czyta się jego nazwisko, bo to jest katalończyk, Francisco Rocz. Mimo, że się pisze Rojk, to e, pamiętajmy, My, że będziemy go teraz przedstawiać jako trenera Igi Świątek, Francisco Roycz. To jest doświadczony 58-letni szkoleniowiec, który no, z tej takiej fizyczności Rafaela Nadala potrafił go przestawić także na te elementy techniczne. Wiemy, że on był bardzo szybki, on był bardzo właśnie mocny, ale także no, fantastycznie technicznie. To, co on wyprawiał z piłką na korcie, to było coś niesamowitego. I jeszcze jedna ciekawostka, że właśnie na Majorce, no to jest cała Akademia wielka Rafaela Nadala, tam trenował i trenuje z Igą Świątek natomiast Rafael Nadal też przychodzi na te treningi, też podpowiada. Także mamy nadzieję, że coś z tego mocnego będzie, bo pamiętamy, że Rafael Nadal to oczywiście król tej nawierzchni ceglanej, no i wielokrotnie wygrywał French Open. Iga Świątek też już kilka razy wygrała French Open. No, przerzuciło się to także na US Open, Wimbledon również wygrała. Czekamy Ale tak, na... mówiło się, że trawa to nie jest jej ulubione tak, tak. środowisko. Że teraz tak na pewno będzie wzmocnienie tej nawierzchni ceglanej. Przypominamy, że zaczyna się właśnie sezon, to też ciekawe, za chwileczkę powiem, ale no, też będą inne aspekty. Ta siła Igi Świątek, bo ona też jest jedną z najsilniejszych tenisistek świata, będzie poparta także tą techniką. No, zdaniem trenera tenisa Radosława Niejakiego to ciekawa współpraca.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 który ma renomę. Niedawno pracował, choć bardzo krótko, z Francuzem Pecz Ta współpraca jednak nie potrwała długo, ale wierzę, że będzie to odpowiednia osoba, która pomoże Idę znowu stanąć na nogi, pomoże odzyskać troszkę wiarę w siebie i na pewno te sukcesy je będą kontynuowane. Kiedy te pierwsze efekty zobaczymy? No na razie nie wiadomo, ale wiemy, że tu ciekawostka. Iga Świątek no, zrezygnowała z turnieju Billie Jean King Cup, tego z reprezentacją Polski w Gliwicach. Szkoda, bo kibice zwracają bilety. No ale też 11 kwietnia miał się rozpocząć turniej w Stuttgarcie na tej nawierzchni. Ona tam dwukrotnie wygrywała. Pokonywała w finale Arrynę Sabalenkę, ale teraz, no na razie jeszcze nie mamy oficjalnej listy startowej, ale są em, informacje, że może też z tego turnieju zrezygnować, więc bardzo Bardziej będzie się przygotowywało już pod French Open. Warta Zawiercie, to są sąsiadkarze grają znakomicie. Wczoraj pokonali wielki klub Lubę Witanowa, w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No i awansowali do półfinału. Trener Warty, Michał Winiarski, spodziewał się trudniejszego meczu niż na wyjeździe. Wiedzieliśmy, że dzisiaj potrzebny nam jest punkty. Uważałem, że dzisiejszy mecz będzie dwa razy trudniejszy niż ten we Włoszech. Ponieważ tam zagraliśmy koncertowo, ale trzeba powiedzieć, że oni nie trafili w ogóle zagrywką i w trzech setach zepsuli bodajże 22 zagrywki. A to jest zespół, który jeśli zagrywa, wygrywa ze wszystkimi, bo tak jak pokazywał w Lidze Włoskiej, ma na swoim rozkładzie naprawdę mocne zespoły. Ja myślę, że tutaj mm, troszeczkę doświadczeniem i taką chyba determinacją, może też złością sportową mówimy, że w międzyczasie graliśmy jeden mecz, który przegraliśmy po tie i w tym ostatnim okresie, gdzie mieliśmy dużo zwycięstw. Taka porażka, myślę, że zbudziła nas jeszcze większy głód i trochę więcej agresji. Dzisiaj to było na wojsku widać. Czyli Warta spokojnie awansowała do turnieju finałowego. Tam zagra z tureckim Ziratem Ankara. W turnieju finałowym jest też projekt Warszawa, więc na cztery zespoły. Dwa polskie, duży kolejny sukces polskiej siatkówki. Zobaczymy, może będzie zwycięstwo. No ja wracam za godzinę i Aha. Wtedy powiem, na razie pozostaje Państwa w niepewności. ile pali boli, Formuły 1 i, i dlaczego to jest takie ważne, ile to wszystko kosztuje. No to czekamy. Rafał wróci ze sportem, jak mówił, za godzinę. ten drogą tankuje się 95, czy może olejem napędowym, bo ceny tych yy, to znamy na dzisiaj yy, i poznamy też dzisiaj na całe święta, bo o godzinie 12 to ogłoszą. A prezydent, a prezydent drodzy państwo podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Co się zmieni? Reforma nadaje Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B, czyli jak ktoś jest firmą i pracuje z firmą, czyli biznes to biznes, w umowy o pracę.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 Jest śledztwo w sprawie zamówienia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości kilkudziesięciu milionów dawek szczepionki na COVID-19. Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę 6 miliardów złotych za 64 miliony szczepionek nieodebranych od koncernu Pfizer. Rządzący oskarżają rząd Mateusza Morawieckiego, bo to rząd PiS złożył zamówienie na mocno przeszacowaną liczbę szczepionek. Później ich nie odebrał i nie zapłacił, dlatego sprawa znalazła swój finał w sądzie, a ten orzekł na razie nieprawomocnie na niekorzyść Polski. O wszystkim w szczegółach opowie Martyna Szymczakowska. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański ostro i dosadnie mówił o nieudolności rządu Prawa i Sprawiedliwości, przez którą Polska będzie musiała zapłacić prawie 6 miliardów złotych za niepotrzebne szczepionki. Tak po ludzku no mnie po prostu szlak trafia. z panią minister ciągle szukamy nowych środków na zdrowie. 100, 200, 300 milionów złotych. Cały czas szukamy tego nowego finansowania.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 a szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska grenda bardzo długo wyliczała, co za 6 miliardów złotych można by zrobić dla systemu ochrony zdrowia. 6 miliardów złotych to dla nas roczny koszt leków dla pacjentów onkologicznych. 6 miliardów złotych to kształcenie rezydentów roczne. Dla nas również te 6 miliardów złotych to 6 razy więcej tomografów komputerowych, 3 razy więcej rezonansów magnetycznych. Rządzący wskazują, że Polska nie musiała zamawiać 64 milionów dawek szczepionek na COVID-19. Wykazała to kontrolaniku. W czasie, kiedy Polska składała kolejne zamówienie mieliśmy już zakontraktowane 109 milionów dawek, a w w magazynach było 30 milionów zapasów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że ówczesny premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski działali bez jakiejkolwiek strategii i zamawiali szczepionki w ilościach przekraczających nasze zapotrzebowanie. Jak szliśmy z posłem jońskim do nich w 2022 roku, pytaliśmy dlaczego zakupiliście tak dużo szczepionek, odpowiadali, bo będziemy odsprzedawać innym krajom spoza Unii Europejskiej. Nas to zszokowało. Innego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbign gniew Kuźmiuk, który dzisiaj mówi, że ówcześni rządzący nie mieli innego wyjścia. Jeszcze przy tych zachowaniach ówczesnej opozycji, która straszyła masową śmiertelnością, umieraniem ludzi na stadionach, nie ulega wątpliwości, że rząd był pod ogromną presją. Natomiast rezygnując z części tych szczepionek, jednocześnie rząd Morawieckiego wysłał wniosek do prokuratury europejskiej o zbadanie tego wątku powiązań pani von der Leyen z Pfizerem. W sprawie zakupu szczepionek już toczy się śledztwo. Poinformował o tym zastępca szefa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 Śledztwo. Ministra zdrowia zapewniła, że Polska złoży apelację od wyroku belgijskiego sądu. Dodała, że rząd już analizuje różne możliwości prawne, scenariusze i rozwiązania, które mają w najmniejszym stopniu obciążyć nasz kraj. Na przygotowanie apelacji Polska ma 60 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A do tej sprawy odniosła się na naszej antenie Joanna ćwiek Świ Świdecka, redaktorka dziennika Rzeczpospolita.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 A propos premiera Morawieckiego, wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z byłym premierem i rozmawiali m.in. o sytuacji wewnątrz partii, aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i drodze do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych. Tak przekazał przynajmniej rzecznik partii Rafał Bochenek. O znaczeniu tego spotkania mówiła wczoraj na naszej antenie profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Mateusz Morawiecki ma niemal taką samą rangę jak prezes Kaczyński, no bo jednak y, nie sądzę, że to był y, tryb y, wyzwania, wezwania na dywanik, ale raczej tryb rozmowy między byłym premierem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości. I raczej ta rozmowa, wydaje mi się, że tak można ocenić, że miała charakter symetryczny nawet po tej po tym konkluzywnym komentarzu, czy tym komunikacie wydanym po rozmowie. Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywną osobą w ostatnim czasie, organizuje Prawda? debaty, buduje w jaki, w, na tyle ile może w tych warunkach politycznych swój kapitał polityczny i no ich zdaje się pokazywać, że e, być może trzeba będzie, e, o ile znowu okoliczności będą sprzyjały, e, jednak decyzje co do pomysłu na przyszłego premiera zmienić. Pani profesor, ta... Y Ostatnio dosyć duża aktywność Mateusza Morawieckiego to taki też taki pokazanie, że nie do końca um, chce pogodzić się z sytuacją, w której był już premierem i teraz pora przejść na jakiś boczny tor, czy były premier może realizować jakieś um, własne, bardzo ambitne cele? No, jeśli ma własne cele, um, oczywiście ambitne,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 Z profesorem Marciniak, politolog Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Jarema Jamrożek. Za 4 minuty będzie siódma. Za 4 minuty informacje, ale wcześniej Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Świąteczny dzień dobry. Ale z politykami dzisiaj jeszcze się spotykamy. O siódmej to będzie Tomasz Trela z Lewicy, a o ósmej Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicji Obywatelskiej. Będziesz pytała o który majonez? Czy kielecki, czy <śmiech> winiary. <śmiech> no i z jednej strony przeniesiemy się na Pomorze, Sopo, z drugiej strony Łódź, ja już nie będę wprowadzać regionalnych sporów, kłótni o majonez, ale w ogóle bardzo lubię majonez tak swoją drogą. Każdy lubi majonez, Każdy. tylko wiesz, <laughs> w Polsce potrafimy się pokłócić nawet o majonez. Ja sądzę, że wojna o majonez, o, który zupę, jest lepszy jest... żurek czy barszcz biały, tak, prawda? Tak, tak. ale całe szczęście, że jest coś, co łączy wszystkich, czyli sałatka... Um, jarzynowa? Jarzynowa, warzywna taka. Chociaż wiesz, no, jak, jak ona no, się nazywa za, za granicami Polski? Nie. Że to jest sałatka rosyjska. Tak ją na świecie nazywają. Więc już wiesz, A to magnet nasze... na broni to jest nasza sałatka. To jest tak? nasza sałatka wielka Czyli pole do popisu w kłótniach mamy dokładnie, nawet święta. Dokładnie. Jeszcze dodam, że w Niemczech dzisiaj dzień wolny od pracy, więc już w ogóle w Niemczech, sami państwo ale rozumieją. Ale politycy no. sobie zrobią dzisiaj tak dzień wolny od pracy. Wczoraj już były pustki w Sejmie, tak? ale można było tak. Można było jeszcze e, e, e, posłów spotkać. Dziś podejrzewam, że e, e, będą z tym e, problemy, no bo tutaj polityka nie odpuszcza. Właśnie ciekawe, czy Polacy będą rozmawiać e, o cenach. Nach paliw w przestole czy o tym, że prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga sędziów. A może o pieniądzach tych z KPO a właśnie, i szczepionkach? o bardzo pieniądzach, bo właśnie wczoraj to było ciekawe. Z jednej strony zyskaliśmy 11 miliardów złotych dzięki temu, że ustawa została podpisana. Ta o, o Państwowej Inspekcji Pracy. Tak, tak, tak, dokładnie, bo ta reforma właśnie rynku pracy, tak naprawdę umów, które podpisujemy, była powiązana z kamieniem milowym i z pieniędzmi KPO. z KPO, dokładnie i bardzo zależało tu na czasie, bo ponoć te pieniądze to już w takiej kwietniowej transzy przyjdą, więc o i ministra Karnowskiego zapytam, na co te pieniądze pójdą. No a z drugiej strony, z jednej strony radość 11 miliardów przyjdzie, a 6 miliardów no właśnie z powodu szczepionek Pfizerowych y, y, y, trzeba będzie oddać. Znaczy rząd nie chce się z tymi pieniędzmi rozstawać, na razie y, będzie składał apelację. Jestem bardzo ciekawa, jak ta sprawa się zakończy. To nie tylko Polska, ale również Rumunia y, przegrała ten proces z Pfizerem. To liczyć nie mają, umiemy? Nie mają lepszych prawników pewnie, <śmiech> <śmiech> tak bym powiedział. Nie, nie liczyć w tym sensie, <śmiech> że nie doliczyliśmy. My się, ilu jest Polaków i y, ilu dawek szczepionki y, potrzebujemy. No, no, wiesz, każdy teraz rzuca na kogoś innego. Można powiedzieć, że to przez anto szczepionkowców, bo jakby przyszli no wzięli te szczepionki, wzięli szczepionki, to by a no nie prawda. było. No, no, My się szczepiliśmy, nie będziemy płacić. Wykorzystaliśmy y, naszą pulę. No dobrze, a w Sejmie przed świętami atmosfera taka, wczoraj mówisz, że byłaś bardziej świąteczna, koncyliacyjna? Nie, ja wczoraj świąt w, w Sejmie nic, nie, nic. nie czułam. Powiem szczerze, właśnie tak pomyślałam sobie, że chyba jednak fakt, że choinka przed świętami Bożonor w, w, w, no, w centrum w, w, wchodzimy do Sejmu i gigantyczna, kilkumetrowa choinka stoi ona łagodzi obyczaje, natomiast elementów świątecznych związanych z Wielkanocą stroików w Sejmie brak. No bo jajkami to się można obrzucać, a choinką byłoby trudniej. <laughs> Sylwia Białek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara. Na mediaekspert.pl Media Po reklamie.